Poczet królów i książąt polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Taśma dziewiąta, ścieżka pierwsza. Henryk rozesłał listy do książąt niemieckich, cesarza króla czeskiego, żądając mobilizacji świata chrześcijańskiego wobec groźby frontalnego ataku pogan. Wzywał pomocy zakonów rycerskich. Cesarz Fryderyk II podjął te hasła i w szeroko rozsyłanej korespondencji wzywał do wspólnej akcji przeciw najeźdźcom i zawieszenia sporów między chrześcijanami, ale działalność ta spotkała się z oporem jego przeciwnika, papieża Grzegorza IX, dla którego największym wrogiem chrześcijaństwa był sam cesarz. Stąd też w decydującej chwili Henryk ujrzał się samotny. Zapewne oczekiwanie na pomoc spowodowało taktykę zwlekania przyjętą przez Henryka w momencie ukazania się Tatarów na ziemiach polskich. Przed decydującym uderzeniem na Węgry, Batu postanowił rzucić jedną z armii na Polskę, aby nie dopuścić do ewentualnego udzielenia przez nią pomocy napadniętemu sąsiadowi. Już w styczniu zwiadowcze oddziały mongolskie badały przeprawy przez Wisłę. Spaliły Lublin i Zawichost. Jeden z oddziałów, sprawdzając przyszłą trasę przemarszu, dotarł aż pod Racibórz. W lutym pojawiły się w Sandomierszczyźnie większe siły mongolskie. Świeżo usamodzielniony Bolesław Wstydliwy zostawił dzielnicę na pastwę losu i zbiegł z żoną na Węgry, nie przypuszczając, że podąża naprzeciw niebezpieczeństwu. Sandomierz został zdobyty i spalony. Na wieści o tych wypadkach wojewoda krakowski Włodzimierz, nie wiadomo czy z polecenia Henryka czy z własnej inicjatywy, ruszył na pomoc Sandomierzanom. 13 lutego 1241 roku pod Wielkim Turskiem doszło do pierwszego starcia Polaków z Mongołami w którym Polacy wciągnięci w zasadzkę ponieśli wielkie straty. 10 marca rozpoczęła się ofensywa Batu na Węgry, a doświadczony wódz Pajdar uderzył jednocześnie na Polskę. Po sforsowaniu Wisły 18 marca zniósł rycerstwo małopolskie pod Chmielnikiem. Wojewoda Włodzimierz i kasztelan krakowski Klemens legli na polu bitwy. Stamtąd dwa dywersyjne podjazdy ruszyły na Kujawę i pod Racibórz. Ten ostatni po raz pierwszy spotkał się z porażką. Książę opolski Mieszko Otyły przezwyciężył panikę, zaskoczył Mongołów przy przeprawie przez Odrę i zadał im straty. Nie wpłynęło to jednak na całość kampanii. Historycy ostro krytykowali postawę Henryka wobec najazdu. Powinien był ich zdaniem skoncentrować swoje siły w Małopolsce i tam próbować zatrzymać nieprzyjaciela. Tymczasem nie tylko Kraków, ale i Wrocław padł łupem najeźdźców. Płonęły setki wsi małopolskich i śląskich, a książę wciąż czekał. Krytykom trudno wczuć się w rzeczywistą sytuację i nastroje w marcu 1241 roku. Uchodźcy z ziem zajętych przez Mongołów przynosili sprzeczne ze sobą wieści, wśród których górowało przekonanie o niezmierzonej przewadze liczebnej najeźdźców i bezpośrednich ich związkach z siłami piekielnymi też Henryk postanowił stoczyć decydującą walkę dopiero po zebraniu się pod jego sztandarami odpowiednio licznych oddziałów. Przybycie z pomocą rycerzy zakonnych, templariuszy i krzyżaków budziło nadzieję od sieczy z Niemiec. Dochodziły wieści o królu czeskim Wacławie I, który zmobilizował rycerstwo i posuwał się w stronę Śląska. Tam jednak stanął pod grodem świny, woląc wyczekiwać na wynik walki niż połączyć się z Henrykiem. Sądził zapewne, że po prawdopodobnej klęsce Henryka zatrzyma na przełęczach sudeckich najazd Mongołów na Czechy. Trudno dziwić się Henrykowi, że na wieść o zbliżaniu się wojsk czeskich zwlekał z podjęciem bitwy i poświęcił nawet Wrocław, aby nie ryzykować wyniku przyszłego starcia. Skupiał pod swymi znakami wycofujące się resztki rycerstwa małopolskiego. Przybył doń ze swymi rycerzami Mieszko Czekał na odsiecz, dopóki w nią nie zwątpił. Piętnastowieczna legenda o świętej Jadwidze opowiada o rozmowie księcia z matką, która radziła mu poczekać jeszcze na wojska Wacława. Kochana pani matko, miał odrzec Henryk, nie mogę dłużej zwlekać, albowiem zbyt wielkie są jęki biednego ludu, dlatego muszę walczyć i wystawić swe życie, aż po śmierć za wiarę chrześcijańską. Tak doszło do pamiętnej bitwy pod Legnicą 9 kwietnia 1241 roku. Przebieg jej znamy dość dokładnie dzięki relacji zamieszczonej w kronice Długosza. Jak udowodnił Gerard LaBuda, relacja ta oparta jest na zaginionej raciborskiej kronice dominikańskiej, korzystającej z opowieści naocznych świadków, to też może posłużyć do odtworzenia wypadków. Obok rycerstwa polskiego z obydwu dzielnic śląskich i małopolskich. Wzięli udział w bitwie nowi mieszkańcy Śląska, koloniści niemieccy, wśród których szczególnie odznaczyli się górnicy z Lwówka i Złotoryi. Pierwsze uderzenie Mongołów doprowadziło do rozbicia chówca złożonego z ochotników cudzoziemskich. Głównie Niemców, w jego skład wchodzili też Templariusze i Krzyżacy. Dowódca jego, cioteczny brat Henryka, Bolesław Szepiołka, poległ. Jednak inne chówce przeszły do przeciwnatarcia, gdy dywersja mongolska, okrzyk Bierzajcie, bierzajcie! Doprowadziła do paniki i rozsypki chówca opolsko-raciborskiego. Rycerze z tego chówca wraz ze swym księciem zbiegli z pola i nie oparli się aż w grodzie legnickim. Na ten widok Henryk miał powiedzieć gorze nam się stało. Relacja zanotowała to po polsku i osobiście rzucił się w wirwalki, kiedy mongołowie rozpoczęli akcję okrążania polskich oddziałów. Wraz z księciem padł Kwiat rycerstwa i najwybitniejsi współpracownicy obu Henryków. Odmienną wersję śmierci księcia opartą na wypowiedziach świadków mongolskich przedstawia odkryta niedawno relacja Franciszkanina Polskiego, uczestnika poselstwa na dwór Wielkiego hana. Według niej Henryk, wzięty do niewoli, miał zostać ścięty przed namiotem dowódcy mongolskiego. Po odejściu mongołów, którzy po nieudanym oblężeniu zamku w Legnicy podążyli przez Morawy na Węgry, aby tam połączyć się z główną armią Batuchana, żona i matka Henryka znalazły ciało jego na pobojowisku i pochowały je we wrocławskim kościele franciszkanów. Na miejscu, gdzie zginął książę, założono kaplicę z niewielkim konwentem benedyktynów. Zadziwiające, że wokół tragicznej i bohaterskiej śmierci Henryka nie rozwinął się ani kult męczennika poległego za wiarę, ani legenda rycerska. Podąkowie księcia, zajęci walką o spadek po nim, zapomnieli o jego celach politycznych. Nie potrafili też wykorzystać propagandowo jego śmierci w obronie chrześcijaństwa. Tylko w kronice polskiej, powstałej w osiemdziesiątych latach XIII wieku, zapewne pod auspicjami Henryka Probusa, epitet Beatus Princeps, mógłby być świadectwem planowanej przez wnuka rozbudowy kultu. Ale jedyny to przykład. Zwykle określa się pobożnego jako księcia Henryka zabitego przez Tatarów. Dla późniejszych historyków pozostawał w cieniu swego wielkiego ojca. Ożywiona dyskusja rozwinęła się tylko nad przyczynami katastrofy monarchii Henryków, podczas gdy dawniej uważano, że najazd mongolski klęska pod Legnicą wszystko tłumaczy Jan Baszkiewicz w 1954 roku zwrócił uwagę na siłę elementów odśrodkowych za czasów Henryka Pobożnego, na utratę panowania nad Opolem i Sandomierzem, na niewielkie ślady działalności władcy w ziemi krakowskiej. Więzi gospodarcze między dzielnicami i zainteresowanie ich mieszkańców utrzymaniem jedności były zbyt słabe, aby wytrzymała ona okres próby. Najazd tatarski, pisał Baszkiewicz, był ważnym zjawiskiem przyspieszającym proces rozkładu który rozpoczął się już wcześniej. Według tej tezy, którą poparł dalszymi argumentami Kazimierz Jasiński, nawet bez klęski Legnickiej doszłoby do rozpadu dzielnic połączonych przez Brodatego, co najpóźniej w chwili śmierci pobożnego, obdarzonego licznymi rządnymi władzy synami. To wszystko możliwe, ale trzeba też pamiętać, że ewentualne przedłużenie rządów Henryka pobożnego o 20 lat, połączone z energiczną działalnością gospodarczą, zwłaszcza osadniczą, Mogłoby stworzyć elementy owej brakującej wspólnoty. Umiejętne wykorzystanie sojuszu z papiestwem mogło przynieść poparcie Kościoła, a zwłaszcza umocnienie panowania dzięki koronacji. Koronacja zaś niosła ze sobą zupełnie nową pozycję polityczną władcy Wrocławia i Krakowa. Nie można więc wykluczać i takiej możliwości, że bez legnicy okres rozbicia dzielnicowego Polski uległby skróceniu. Benedykt Zientala. Bolesław łysy, rogatka. Święta Jadwiga zdecydowanie nie lubiła swego najstarszego wnuka. Biada, biada tobie, Bolesławie, jak wielkie nieszczęście przynosisz ty ziemi swojej, miała prorokować. Zdecydowanie źle traktowali go kronikarze. Już współczesny mu mnich Henrykowski stwierdził Książę Bolesław, syn zabitego przez pogan księcia Henryka, nic innego nie robił, tylko płatał głupie figle. Jeszcze gorzej pisali o nim późniejsi kronikarze i nie było w tym względzie różnic między pisarzami śląskimi i autorami z innych dzielnic. Nie żałowano księciu Bolesławowi epitetów. Żaden piast nie może się poszczycić taką liczbą przydomków. W nagłówku wymieniono najczęściej spotykane. Łysy oznacza cechę jego wyglądu zewnętrznego. Rogatka, jak tłumaczył długoż w polskiej mowie oznacza człowieka zuchwałego, jakby bodącego rogami. Nie jest to również przydomek pochlebny. Kronikarze śląscy określają go przydomkiem cudaczny, a ponadto przysługiwał mu jeszcze epitet srogi, bo potrafił być także okrutny. W ślad za kronikarzami poszli historycy i rzadko się trafia taki przykład jednomyślnej oceny polskich i niemieckich badaczy jak w tej sprawie. Może ogólna niechęć otaczająca od wieków pamięć tego księcia odstręczała uczonych od bliższego zajęcia się jego dziejami. Dopiero ostatnio zainteresował się Bolesławem bliżej Roman Heck, który zarówno sam zajął się sylwetką rogatki, jak skierował ku problematyce jego działalności badania kilku uczniów. Jeżeli trudne dzieciństwo może służyć jako usprawiedliwienie późniejszych grzechów, to właśnie przy rogatce trzeba tę sprawę uwzględnić. Najstarszy syn Henryka Pobożnego i Anny, księżniczki czeskiej, Urodził się między 1220 a 1225 rokiem, zapewne bliżej tej ostatniej daty, skoro w początkach rządów pozostawał pod opieką matki. Matka i babka zajmowały się wychowaniem dzieci Henryka Pobożnego, a że obydwie oddane były dewocji, więc i dzieci w tym duchu urabiały. Drastyczna scena mycia twarzy małego Bolka wodą, w której uprzednio płukały nogi świątobliwe zakonnice, uwieczniona w żywocie św. Jadwigi, Mogła chłopcu na całe życie obrzydzić pobożne praktyki. Może też stawał babce o koniem, za co ona wywdzięczyła się złowróżbnym proroctwem. Miał je niestety spełnić. Tragiczna śmierć ojca na polach legnickich 9 kwietnia 1241 roku zwiastowała Bolkowi wyzwolenie. Został władcą rozległego państwa obejmującego oprócz Dolnego Śląska ziemię krakowską, połowę Wielkopolski i ziemię lubuską. Początkowo matka starała się objąć regencję i utrzymać kontrolę nad rozhukanym młodzieńcem, ale już w 1242 roku wystawiał on dokumenty zupełnie samodzielnie. Młody książę w otoczeniu rówieśników pędził wesołe i hulaszcze życie, w którym turnieje i polowania przeplatały się z ucztami i wyprawami na głupie figle, polegające na przykład na wylewaniu mleka kobietom handlującym nim na targu. Starsze pokolenie doradców księcia przypatrywało się temu z niejakim osłupieniem i protestowało, toteż Bolesław rychło usuwał starych ze swego otoczenia i powoływał doń nowych ludzi, częściowo rówieśników, częściowo karierowiczów, którzy zręcznie dostarczonymi prezentami zaskarbili sobie łaski księcia. Źródła przypisują też zgodnie Bolesławowi sprowadzanie Niemców. Kronikarz wielkopolski utrzymuje nawet, że stało się to za jego czasów po raz pierwszy. Nie odpowiada to oczywiście prawdzie. Pojedynczo pojawiają się Niemcy na Śląsku już za Bolesława Wysokiego. Henryk Brodaty sprowadził licznych rycerzy, kupców, rzemieślników, górników, chłopów. Tylko, że Niemcy sprowadzani przez rogatkę należeli do innego typu, a niemiecki autor kroniki polskiej z końca XIII wieku nazywa ich po prostu rabusiami. Była to na ogół zbieranina najemnych żołnierzy, błędnych rycerzy i zwyczajnych zbirów, których rogatka wynajmował do swych napadów, walk z braćmi i wojen z sąsiadami. Część ich, hojnie wynagradzana, osiadła na Śląsku. Posiadłości młodego dziedzica obu Henryków zaczęły się błyskawicznie kurczyć, kiedy wyszła na jaw bezsilność rządów pobożnej wdowy i lekkomyślnego młodzieńca. W Krakowie zrazu uznano Bolesława księciem. Panowanie śląskiej linii piastowskiej było już tam czymś oczywistym. Ale Konrad Mazowiecki, panujący teraz już tylko w Łęczycy, uznał sytuację za dogodną dla wznowienia własnych pretensji. We wrześniu 1241 roku najechał ziemię krakowską spustoszoną niedawnym najazdem Mongołów i zdobył upragniony Kraków, a raczej to, co z niego pozostało. Gryfita Clemens z Ruszczy bronił się przed nim długo w skale, ale wobec braku zainteresowania ze strony Rogatki poparł pretensje innego Bolesława, syna Leszka Białego, zwanego potem Wstydliwym. W 1243 roku Konrad musiał opuścić Kraków, ale Bolesław Rogatka nie osiągnął z tego żadnej korzyści. Jednocześnie odpadła Wielkopolska, gdzie można opowiedziało się w latach 1241 42 za miejscową linią piastowską, reprezentowaną przez synów Władysława Odonica, Przemysława I i Bolesława Pobożnego. W rękach rogatki zostały tylko najdalej na zachód wysunięte grody Santok, Międzyrzecz, Zbąszyń, o które toczyły się dalej walki. Inaczej niż w sprawie Krakowa rogatka nie rezygnował z pretensji do Wielkopolski i do 1253 roku nosił tytuł Księcia, Śląska i Polski, to jest Wielkopolski. Powodowało to stałe konflikty z książętami wielkopolskimi, którzy interweniowali także w walki rogatki z braćmi. Przez pierwsze lata Bolesław, jeszcze nie łysy, lecz już cudaczny, sam władał księstwem, korzystając z młodego wieku braci. Najstarszy z nich, Mieszko, zmarł już w 1242 roku. Tymczasem można władcy śląscy, zaniepokojeni rozrzutnością Bolesława i topnieniem obszaru dzielnicy, postanowili ograniczyć jego władzę i w 1247 roku uwięzili go w Legnicy. Następstwem tego faktu było zmuszenie Bolesława do dopuszczenia do współrządów drugiego brata Henryka III, ale także zapoczątkowanie tak typowych dla polityki piastowskiej XII wieku serii porwań i wymuszeń, coraz częściej traktowanych jako normalna metoda polityczna. Trzeba z naciskiem stwierdzić, że nie Rogatka był twórcą tej metody. Współrządy dwóch braci okazały się niemożliwe. Zbyt wielki był kontrast między rozrzutnym, lekkomyślnym i awanturniczym Bolesławem a gospodarnym i oszczędnym Henrykiem. Doradców też obydwie książęta dobierali sobie odpowiednich. Za pośrednictwem biskupa wrocławskiego Tomasza doszło w 1248 roku do podziału Dolnego Śląska na dzielnicę Wrocławską i Legnicko-Głogowską. Dwaj młodsi bracia, Konrad i Władysław, przeznaczeni zostali do kariery duchownej, a panujący książęta mieli zadbać o ich utrzymanie i zaopatrzenie. Konrad został przydzielony Bolesławowi, Bolesław wybrał pierwotnie księstwo wrocławskie. Być może wiązało się to z jego planem odzyskania Wielkopolski poprzez spisek rodu nałęczów z Tomisławem Kasztelanem Poznańskim na czele. Jednak spisek został odkryty, a jego przywódcy aresztowani. Rogatka opowiedział się w końcu za dzielnicą Legnicką, ale jego niepowodzenia się nie skończyły. Podczas gdy najmłodszy Henrykowicz Władysław, studiował spokojnie w Padwie, a potem kumulował w swym ręku różne bogate zagraniczne prebendy kościelne, niespokojny Konrad rzucił studia paryskie i zwlekał z przyjęciem ofiarowywanego mu biskupstwa pasawskiego. Śledził natomiast pilnie konflikt między Bolesławem a Henrykiem, którego nie rozwiązał podział z 1248 roku. Rogatka zapragnął pozbyć się siłą współzawodnika, to też wynajął wielką liczbę niemieckich najemników i za cenę pomocy przeciw bratu odstąpił arcybiskupowi Magdeburskiemu połowę ziemi lubuskiej, uznając się zarazem jego lennikiem z drugiej połowy. Ta druga połowa znalazła się niebawem w posiadaniu margrabiów brandenburskich, którzy z czasem zawładnęli zresztą i częścią arcybiskupa. Lubusz był w XIII wieku powszechnie uważany za klucz królestwa polskiego. Świadectwem tego była zaciekła jego obrona przez dziada i ojca rogatki, pamiętających o jego znaczeniu strategicznym. Kronikarze XIII wieku jednogłośnie potępili Bolesława za ten czyn, który umożliwił późniejszą agresję brandenburską na Wielkopolskę i Pomorze. W zasadzie mieli rację. Tylko, że Bolesław zrobił dokładnie to samo, co jego brat Henryk III, który ofiarował Henrykowi Margrabiemu Miśni, za pomoc przeciw rogatce, szydłów, strategiczny gród u ujścia Nysy Łużyckiej do Odry oraz tereny między Bobrem a Kwisą albo też Krosno z Okręgiem. Transakcja ta nie weszła w życie, ale nie umniejsza to współwiny Henryka i jego doradców za frymarczenie ziemią śląską. Opinia publiczna zwróciła się jednak tylko przeciw Bolesławowi. Obok jego dziwactw, Przyczyną tego były zbrodnie, jakich dopuścił się w czasie wyprawy wojennej na Wrocław w 1249 roku. Spalił m.in. środę, gdzie w jednym z kościołów spłonęli zamknięci w nim mieszkanie. Kroniki śląskie pełne są opisów różnych zbrodni wojennych rogatki, którym zawdzięczał swój przydomek srogiego. Tymczasem Konrad zbiegł do Wielkopolski i ostatecznie zerwał ze stanem duchownym. Przemysł pierwszy, pragnąc odpłacić rogatce za spisek, Przyjął zbiega z otwartymi rękoma i wydał zań córkę. Sprzymierzeni książęta ruszyli na Śląski i opanowali bytom nad Odrą. Przy tej okazji udało się urządzić zasadzkę i porwać Bolesława Łysego, który w ten sposób w ciągu dwóch lat już dwukrotnie padał ofiarą gwałtu politycznego. Za cenne wypuszczenia z niewoli musiał odstąpić Konradowi Głogów, który stał się ośrodkiem nowej dzielnicy śląskiej. Niebawem dołączył do niej Konrad Krosno, 1251 z jedynego dziedzica ojca został rogatka posiadaczem jednej i to nie największej dzielnicy. Trudno było mu się z tym pogodzić, To też co pewien czas podejmował rozpaczliwe kroki zmierzające do powiększenia własnej dzielnicy kosztem braci bądź uzyskania dodatkowych środków finansowych. Rozrzutność i koszta werbowania najemników na liczne awantury wojenne doprowadziły go bowiem nieomal do nędzy. Jednocześnie rosła jego nienawiść do braci, którzy kilkakrotnie wymuszali różne ustępstwa na bezbronnym. Nienawiść ta obejmowała także licznych możnych, faktycznie współdziałających z juniorami lub oto podejrzanych. Objęła także biskupa wrocławskiego Tomasza, który kilkakrotnie pośredniczył w sporach rodziny książęcej, zdobywając przy okazji różne przywileje dla Kościoła, zawierające ustępstwa w sprawach dziesięcin i sądownictwa kościelnego, przed którymi przez dziesiątki lat bronili się za żarcie dziad i ojciec aktualnych książąt. Bolesław Rogatka wydał w roku 1248 i 49 dwa przywileje na rzecz biskupstwa wrocławskiego. Tym większe zdziwienie budzi jego wyczyn z 1256 roku. Wraz ze swymi najemnymi zbierami, jak złodziej i łotr, a nie jak książę, Bolesław napadł w nocy 2 października na biskupa Tomasza, Wywlógł go z łóżka i w samej bieliźnie wsadził na konia. Wraz z dwoma kanonikami został Tomasz uprowadzony do Wlenia, a potem do Legnicy, gdzie przez pół roku był więziony w wieży, przejściowo nawet w kajdanach. Trudno upatrywać w tym wybryku jakiś sens polityczny. Był to raczej nieprzemyślany odruch rozpaczy księcia znajdującego się w stanie ruiny finansowej, a głównym celem napadu było zdobycie okupu, który biskup musiał w końcu uiścić. Niebawem podjął Rogatka następne, analogiczne przedsięwzięcie. Zaprosił do Legnicy brata Konrada, pragnąc mu zgotować los biskupa. Książe Głogowski został jednak ostrzeżony i tak zręcznie rozegrał intrygę, że nie tylko uniknął zasadzki, ale sam porwał Bolesława i wywiózł go do Głogowa. Roman Hek sądzi, że Konrad przekazał Rogatkę Henrykowi III do Wrocławia i wiąże z tym faktem opowieść Kroniki Polskiej o ucieczce Bolesława z Zamku Wrocławskiego. Porwanie biskupa nie uszło rogatce na sucho. Został uroczyście wyklęty, a arcybiskup Pełka groził zorganizowaniem przeciw niemu wyprawy krzyżowej. W rezultacie w grudniu 1258 roku rogatka przyrzekł Tomaszowi uczynienie i odbycie pokuty, a 20 grudnia roku 1261 odbył w szatach pokutnych ze sturycerzami pielgrzymkę do katedry wrocławskiej. Przed katedrą w obecności arcybiskupa Janusza upokorzył się przed Tomaszem i wręczył mu przywilej zawierający całkowity nieomal immunitet dla posiadłości biskupich. Obiecał też przez sześć lat płacić corocznie pogrzywnie złota na budowę nowej katedry. Ponieważ był wówczas w stanie niewypłacalności, brat Henryk Wrocławski zgodził się wpłacić zamiast niego biskupowi dwa tysiące grzywien, ekwiwalent wymuszonego przez rogatkę okupu. Tak więc brutalność nie przyniosła rogatce żadnej korzyści. Przyczyniła się tylko do dalszego upadku jego autorytetu. Mimo to nie poniechał tego procederu. W roku 1271 usiłował znowu bezskutecznie pojmać Konrada. Z zawiścią patrzył na ogromny spadek syna Henryka III, małoletniego Henryka Probusa, który odziedziczył po ojcu i stryju wyłączne prawo do bogatego i świetnie zagospodarowanego księstwa wrocławskiego. Zgłaszane przez rogatkę pretensje do udziału w spadku pomijano milczeniem. Książę Legnicki nie mógł sobie pozwolić na użycie przemocy, ponieważ młody dziedzic pozostawał pod opieką potężnego króla Czech, Przemysła Otokara II. Wystarczyło jednak załamanie się czeskiej potęgi w konflikcie z królem rzymskim Rudolfem Habsburgiem 1276, aby rogatka uznał, że nadszedł czas działania. 18 lutego 1277 roku ludzie Bolesława w porozumieniu z niewiernymi dworzanami księcia wrocławskiego porwali Henryka z jego dworu w Jelczu pod Wrocławiem i osadzili w więzieniu we Włeniu. Wyprawa odwetowa przedsięwzięta przez Henryka Głogowskiego i Przemysła II Wielkopolskiego na rzecz uwięzionego doznała klęski pod stolcem 24 kwietnia. Sam Rogatka miał wprawdzie już zamiar zbiec z pola bitwy ale syn jego Henryk doprowadził do zmiany sytuacji i świetnego zwycięstwa. Ponieważ król przemysłu Otokar nie mógł zaangażować się zbrojnie w ten konflikt w przeddzień decydującej rozprawy z Rudolfem, nawiązał układy z Rogatką i zgodził się zaspokoić jego pretensje do wrocławskiego spadku. Rogatka otrzymał w rezultacie w lipcu 1277 roku zachodni pas ziemi wrocławskiej ze Środą i Strzegomiem, tak więc ostatni bandycki wyczyn rogatki zakończył się sukcesem, ale przyczynił się do utwierdzenia złej sławy, jaką ten książę cieszył się wśród współczesnych. Jego życie rodzinne również przyczyniało się do tej złej sławy. W 1242 roku poślubił Jadwigę, hrabiankę, anhalską. Pożycie małżeńskie musiało układać się stosunkowo dobrze, mimo iż żywot świętej Jadwigi twierdzi, że księżna wycierpiała od męża wiele zła. Urodziła ośmioro dzieci i zmarła w grudniu 1259 roku. Znacznie gorzej przedstawiał się los drugiej żony, księżniczki pomorskiej Eufemii. Niecodzienny tryb życia Bolesława i jego swobodne obyczaje doprowadziły do skandalu. Podobno Eufemia pieszo opuściła dwór męża. Tymczasem Bolesław Rogatka w otoczeniu swych kompanów podejrzanej kondwity, niemieckiego głównie pochodzenia, oddawał się ulubionym rozrywkom. Poza pijackimi figlami w stylu owego rozlewania mleka należały do nich w pomyślnych latach turnieje rycerskie i słuchanie pieśni. Szczególnie przywiązał się Bolesław zresztą z wzajemnością do bliżej nieznanego grajka, zapewne śpiewaka, waganta, suriana. W otoczeniu księcia znalazła się też tajemnicza uwodzicielka, która porzuciła męża i została książęcą kochanką. Późniejsza tradycja zwieją ją Zofią Doren, Urodziła ona rogatce syna Jarosława. Nie jest wykluczone, że książę poślubił ją po zerwaniu z eufemią, ponieważ jeden z dokumentów w 1284 roku wymienia wśród świadków Zofię wdowę po księciu Bolesławie. Nie było to oczywiście małżeństwo ważne z punktu widzenia kościoła. Tym bardziej, że jak wynika z kronikarskich wzmianek, żył jeszcze wówczas pierwszy mąż owej damy. Nie troszcząc się o to, znalazła ona wkrótce kolejnego męża w Wielkopolsce. W okresach niepomyślnych, kiedy nędza przyciskała księcia, jego tryb życia się zmieniał. We własnej ziemi legnickiej, przez łotrów, którzy pobudowali tam zamki, rzeczy i sił pozbawiony, konno, a czasem pieszo, bez służącego, z grajkiem surianem, nędznie się błąkał. Tragiczna postać, nieprzystosowana do życia w swej epoce i do zadań, jakie los mu zlecił, wykolejona przez wychowanie i przez gwałty, jakich doznał od najbliższych, nie pozbawiona jednak oryginalności i artystycznej dezynwoltury. O swoistym poczuciu humoru świadczy jego reakcja na widok człowieka, którego kazał niedawno ściąć za jakieś przewinienie. Ocalony przez przyjaciół delikwent, spokojnie niósł cebrzyk na ulicy w Złotoryi. Książę stwierdził, że od tej pory może z całym spokojem wydawać wyroki śmierci, skoro pociąga to za sobą tylko dźwiganie cebrzyków w Złotoryi. Pod koniec rządów Mitygowali go nieco dorośli już synowie stanowiący przeciwieństwo ojca. Poważny i waleczny Henryk oraz gospodarny i rozsądny Bolko. Na podkreślenie zasługuje fakt, że mimo gustowania w otoczeniu niemieckich rycerzy i Minesengerów Rogatka nie tylko nie uległ zniemczeniu, ale nie zdołał się nauczyć przyzwoitej Niemczyzny. Jak podaje kronikarz, mówiąc po niemiecku tak przekręcał słowa, że budziło to śmiech wielu obecnych. Zmarł na dysenterię w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 1278 roku. Krótko przed śmiercią zaczął się interesować wreszcie perspektywami życia pozagrobowego. Wielki grzesznik ufundował klasztor Dominikanów w Legnicy, w którym został pochowany. Dobrze, że współcześni historycy wrocławscy Karol Meleczyński i Roman Heck przyczynili się do zrelatywizowania potępiających ocen, jakie od wieków były udziałem tego ekscentrycznego piasta. Henryk Samsonowicz, Konrad I Mazowiecki. Nie był władcą, który zyskał sobie uznanie potomnych. Właściwie tylko jedna jego akcja znana jest powszechnie po dzień dzisiejszy i oceniana jak najsurowiej. Konrad Mazowiecki sprowadził krzyżaków do Polski, dając początek konfliktom, które ostateczny finał zyskały po ostatniej wojnie wraz ze zniknięciem z mapy Prus Wschodnich. Już ten sam czyn zasługuje na uwagę. Poczet Królów i Książąt Polskich Taśma dziewiąta, koniec pierwszej ścieżki